najpierw, najpóźniej oczywiście już był uniwersal, ale Kasia powiedziała no dobra, to jak tata chce napisać piosenkę, bo tata do mnie musiał się wpraszać, a ja mu to, to nikt napisze pod pseudonimem. Żeby nikt w tobie nie zarzucał, jeżeli jest dobry numer, to się obroni. No więc obronił się i nie było, że Kukulski, że, że coś, po prostu rzeczywiście ta piosenka przyniosła mi dużo dobrego na festiwalu w Sopocie, w 97 roku się zaczęło. I takie były, były początki. Natomiast ja tak trzymam jeszcze jedno, jedno wspomnienie tutaj, jak mówiliśmy o ludziach radia, to ponieważ no, ty powiedziałeś, że, że jedną nogą jeszcze w latach osiemdziesiątych, to ja dwiema, ale małymi, <grafię> jako dziecko, bo 86, czyli słuchajcie, 40 lat temu debiutowałam swoją płytą Natalia i wtedy pamiętam jeszcze takich radiowców, których chciałabym tutaj serdecznie wspomnieć, których głosy pamiętam i było to, nie wiem, czy, czy jestem ciekawa, czy wy pamiętacie te, te, te postaci? Witold Pograniczny. No. Oczywiście. To wielkie brawa. I Jerzy Rowiński. Wow. Pamiętam wywiady jeszcze z nimi, później już w latach dziewięćdziesiątych może mniej, może Jurek Krowiński, jeszcze tak, ale to też były takie dla mnie ważne postaci i pamiętam ten, ten rodzaj ekscytacji oczywiście, jak przychodziłam do tego budynku, w którym, jak to powiedziała Reni, jak się wchodzi to od razu się chce śpiewać. Dla mnie najpiękniejsze było to, że w Polskim Radiu, w programie pierwszym Polskiego Radia odbywały się premiery płyt, że wtedy, w latach 90. na płyty czekało się. Ten moment, w którym artysta, wyda artysta, artystka wydawali album, były absolutnym świętem. Piosenki, które były grane na wyłączność na dzień przed premierą. Kto nie siedział z to uchem przy radiu? To Muzyczna I... jedynka, pamiętajmy o tej audycji. Lata 90. to muzyczna jedynka przecież. Tam można było usłyszeć Piosenkę przed wszystkimi. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj być z Państwem i spędzać ten wyjątkowy wieczór. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Gwiazdozbiór Jedynki. Ula Kaczyńska, Wojciechowski jeszcze raz pozwolą Państwo, że przypomnimy, kto z nami jest na scenie. Chociaż właściwie, to niech Państwo nam przypomną. Proszę bardzo. Pierwsza dama. Druga dama. Trzecia dama. Czwarta dama. Piąta dama. I wszystko jasne. To specjalna audycja w jedynce, której druga część już za chwilę. Halo, halo, jest tu jeszcze jeden bardzo ważny człowiek. No Bartek. Bartek Wąsik. Oddajemy Ci głos, a właściwie nuty. Bartek Wąsik, to ja chyba nie będę Państwa pytać, co to była za piosenka, prawda? Wszyscy wiedzą, to są urodziny radiowej jedynki. Jesteśmy dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia, przepięknym studiu, które specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy jeszcze tak na wypasie. Spimpowaliśmy to nasze studia, żeby było jak najbardziej urodzinowe. Setne urodziny radiowej Jedynki i rozmowy o tym, co działo się w muzyce w latach 90. już jest wywołana do odpowiedzi. To Bardzo będzie... dziękuję za ten prezent, dziękuję Jedynce, dziękuję Bartkowi. To jest spełnienie mojego marzenia. Ja już od jakiegoś czasu się dobijałam do Bartka. Nie udało nam się tam tym razem, więc dziękuję, że zechciałeś teraz właśnie sięgnąć w moją twórczość i dziękuję wam za ten pomysł, za tę możliwość, bo jestem ogromną fanką bardzo. Jedenka jedynka spełnia marzenia. Tak i to właśnie trzeba i czasami głośno powiedzieć, wtedy kosmos nam pomaga i zaskoczyłeś mnie totalnie, czekałam. Byłam pewna, że będzie liryczna wersja. Nie, to był Rachmanin, to były azjatyckie, orientalne skale. Tak naprawdę mogłabym do tego podłożyć bit. I tam były takie pętle. Dziękuję ci, zainspirowałeś mnie. A to było arcy trudne zadanie, bo ta piosenka jest nieoczywista. Ona jest taką jedną wielką pętlą, samplem, i yy, to, było, to było trudne i świetnie z tego wybrnąłeś. Bardzo dziękuję. Jestem ogromnie poruszona, bije mi totalnie serce. Ja to bym teraz dziewczyny chciała was namówić o rozmowę o modzie. No skoro no. lata 90. to nie może być inaczej. Zacznę od Reni, ponieważ ja się długo zastanawiałam, kiedy przy... oglądałam twój teledysk do Zakręconej. Kto ci wykręcił taką fryzurę? Kto cię tak ubrał? I tak naprawdę pomyślałam sobie, przygotowując się do tego, do tego naszego spotkania, że jestem podekscytowana, mówiłam, to pomyślałam sobie, moda wraca. I teraz dziewczyny wyglądają jak Reni Jussi z lat 90. ale dawaj o tych włosach. Miałam tę samą fryzjerkę, co Natalia i Jagę Chupało. Serdecznie pozdrawiamy Jagę, która nam wtedy obcięła grzywki w podobnym Obci... czarze. To była sprawa polska. Ja pamiętam, jak Natalia przyszła z nową fryzurą, z krótką grzywką. Wszyscy o tym pisali. A ty miałaś na głowie rogi, bułeczki. Dokładnie. Moją inspiracją była księżniczka Leja ze Star Wars, a później Jaga też mnie namówiła na grzywkę. Natomiast... W tej chwili przypomniałam się jedna historia. Jeśli pozwolicie, to spróbuję ją szybko tutaj przytoczyć. Otóż nie wiem, Natalia, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale kiedyś, kiedy byłaś nastolatką, zawitałaś do środka wczasowego mojej mamy, do Mielna na wakacje. Pamiętam, że byłam. Ale nie musiałaś wiedzieć wcale, że moja mama jest... No nie, teraz się pracuje. dowiaduję. Tak. I ja... Jestem do dzisiaj chyba bardzo skryta osobą, nie miałam odwagi cię zaczepić. My to Nie, nie, myślę, że ja, ja nie miałam cię odwagi zaczepić, ale co ciekawe, nawet gdybym wtedy spotkała cię w, w tych uliczkach Mielna, nie zaczepiłabym cię o muzykę, zaczepiłabym cię, skąd masz takie świetne ciuchy, <śmiech> e, bo <śmiech> wyróżniałaś się, e, chodziłaś boso, z Tego, co pamiętam właśnie, no, w Wmielnie. Chodzi boso, jest, mamy plażę i tak dalej, ale byłaś dla mnie taką hipiską, taką młodą, odważną, wyzwoloną dziewczyną. I to jest słodkie. I nawet na pewno, mimo tego, że nie miałam odwagi do ciebie podejść, to myślę, że zrobiłaś na mnie wrażenie i też pokazałaś mi, że właśnie tak warto marzyć. Później ty mnie bardzo inspirowałaś mhm. i to jak to jak byłaś po całym się na ten. Na... Bardzo mnie inspirowałaś, bo byłaś też... E, no, dla mnie twoja moda, że tak sobie możemy powiedzieć, była taka e, bardziej e, właśnie hip-hopowa. To, to, to już było trochę później, prawda? Bo koniec lat 90. Koniec ja zdebiutowałam w 98 roku, czyli... No, Dwa już na... lata później, ale jednak tak, już, już było, było, pamiętam, były puchowe, kurtki były słodnie. Oczywiście też to weszłam, a jak zaczynałam, to nikt mnie wtedy przecież nie, nie stylizował. Pamiętam, że moja menadżerka jeszcze wtedy jedna z pierwszych powiedziała, żebym przestała nosić te okulary na, na głowie, a ja nie nosiłam jako opaskę, bo po prostu mi było wygodnie, mi włosy spadały i, i rzeczywiście pamiętam, że w, ze Stanów Zjednoczonych w jakich, z jakichś second handów i, i takich sklepów, na mi było stać, zwodziłam sobie ciuchy. I nikt wtedy, jeszcze nie było takiej roli stylisty, która czuła nad jakimś wizerunkiem. byli chyba. No właśnie jaka Hupało byli już makijażyści, makijażystki głównie, chociaż różnie, i, i, i fryzjerzy. I, I w zasadzie tak naprawdę artysta chyba nie było jeszcze takich produktów. Może poza boys bandami, girls bandami, które w latach 90. miały swój złoty okres i rzeczywiście tam już... Tam już był biznes, to już dużo ludzi pracowało. Debiutowałaś w tym samym roku co Spice, mówię o do dorosłej, co Spice Girls. 96, dobry rok, 30 lat no temu tak. dokładnie. Ale chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że postrzegałam też wtedy twórczość wokalistek jako taką kompletną całość. Mhm. To jak dla nas śpiewają, o czym śpiewają, jak wyglądają, że to wszystko było spójne i też było to ich kreacją. Ja nie wiem, czy ja mogę o tym powiedzieć. Trudno, najwyżej dostanę burę. Ale jest wśród nas jedna kobieta, która była na okładce Playboya i wcale się nie musiała do tego rozebrać. Szkoda, w sumie teraz to żoje, ale <grym> A była propozycja? Już za późno. Była propozycja? <grym> nie było. Była. Ale, okładka była. ale okładka była. Okładka była. Zresztą robiliśmy ją dwa razy, ponieważ za pier pierwsza sesja się nie udała. A jaka była? A co to znaczy, że się nie udała? Kaja powiedziała, że wygląda na niej jak ten, coś, Ten taki, coś biwa. Gwizdany? Bobby McFerrin? Nie, nie. No miała taką, taką trwałą, bardzo taką długą, i powiedziała: Nie, to jest, to jest zły imię i trzeba poprawić. Zrobiliśmy drugą. Też ubraną. Urszula jest ubrana na biało, o ile dobrze pamiętam. Kaja w czarnym stroju. To jest dosyć ważna informacja w Kaja kontekście tego fajny, tytułu. Dekolt, ale ona zawsze ma takie dekolty, to nic No, Ale nie, no to mnie proponowano z ty... rozbieraną. E, o proszę, one, one nic nie odmówiła I odmówiłam, gdyby była propozycja ubranej, to pewnie by była. Miałaś propozycję rozbieraną do Playboya? Miałam. I żałowałam, Najlepsza jest, no. że Kasia, ty moja nie? menażerka odmówiła od razu, bo oni zaczęli podwyższać stawkę. Ja mówię, Jezu trzeba było poczekać. Teraz zaczęło się robić ciekawie. Do, do, I odmówić no. przy tym jakimś wysokim pułapie, przynajmniej wiedziałabym właśnie. Oczywiście no. wiadomo, jaki byłby tytuł przy okazji Renaty, prawda? No, Babę, no, ze tak? Babę ze Swołbu. Swołbu. No, prawda. Nie spaceruje nago, była taka piosenka też. I faktycznie nie spaceruje. Była taka propozycja, ale nie było ich na mnie stać. No i to A, jest... Wszystko, wszystko, wszystko ja te... jasne. Też chciałam właśnie, żeby było takie poczucie. Ale nie doczekali. No. Renata? Dobra. Reni, przepraszam. Ale czy w związku z tym, Reni. przepraszam, w związku z tym, że e, byłyście w ubraniu, to było mniej e, wynagrodzenia? Nie mam pojęcia, jakie ja było No nie pamiętam w ogóle, wiesz, zupełnie No nie. to pewnie nie było dużo, jak nie pamiętam. No. No. to jest, <głosy> Pewnie nie miało to do mnie znaczenia. O, Reni? O tak. Była bardzo fajna piosenka wyszła wtedy. Z... Chyba wszyscy Dłać. wtedy mieli propozycję rzeczywiście te stawki podobno były jakieś szalone. Ja już nie dopytywałam o stawki, tylko wcześniej odmówiłam. Ale pamiętam, że tam był bardzo ważny kącik muzyczny. Yy, ja by tam całkiem przyzwoity yy, tego Tak, pasu. i to miało jakieś wtedy też znaczenie. Dzisiaj dużo się mówi o sławie, o pieniądzach, o tym, że osoby popularne mogą z tej popularności czerpać dla siebie profity. Kiedy w latach 90. pierwszy raz poczułyście, że. Że, że profity spadają z Że nieba. profity spadają, że ta sława przynosi wam wymiar finansowy. O, w ten sposób zapytam. To tantiemy to wykonawcze, wykonawcze, wykonawcze. jak się zaczęły. Kiedy to, poczułyście kasę na koncie, po prostu. No tantiemy wykonawcze, od kiedy są tantiemy? Albo dla może coś 90? innego było wymiarem sukcesu, który odczułyście. Ja myślę, że dla mnie takim sygnałem, że jest inaczej niż dotychczas, był moment, kiedy okazało się, że muszę mieć ochronę osobistą. I to było dla mnie U. tak zaskakujące. Mówię, ale jak to? Czy nie jestem ujętnie Houston. Poza tym jak to? Przepraszam, on będzie mi towarzyszył, ale, ale do toalety nie będzie ze mną wchodzić. Ale z jakiegoś powodu ta, ta, ta, zdecydowaliście się na tę ochronę? To znaczy no wtedy prawie, prawie chyba każdy artysta większy taki miał, miał tak mi się wydaje, Ty, nie? No to ja nie. To może nie byłam wystarczająco duża. Wiesz, przede, wszystkim nie było, może... przede wszystkim nie było stalkingu, nie, nie przede było. Przede wszystkim nie było mnie stać. Przede, no, przede wszystkim, wiesz, no, ja powiedzmy byłam taką wykonawczynią popową, więc ja. Coś innego U mnie świata, był, po wiesz, po prostu, był szal, leciały miski na scenę, zresztą, no, tak, tak było. i rzeczywiście, czy był potrzebny okazało się, że, że rzeczywiście w jakimś sensie tak. Oczywiście nie robiliśmy jakichś takich cyrków w miejscach publicznych po prostu, żeby jakoś był zauważalny Robert Wróbel, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i przyjaźnimy się do dzisiaj. Pojawiali się no. potem przy każdej imprezie firma ochroniarska, która jakby pełniła te funkcje przy tak. konkretnych koncertach i niekoniecznie były Jak, to jakby te prywatne Tak, później już były usługi. przepisy takie, że rzeczywiście imprezy były chronione przez agencje duże, ale wcześniej, wcześniej tak naprawdę nie, nie do końca. To było barierek nawet nie, nie zawsze, nie zawsze były barierki, nie, nie myślało o tym bezpieczeństwo. To a te, a chyba... te słynne podpisywania płyt i te kolejki wielokrotnie zakręcone potem pikami, to pamiętacie to dobrze? No, tak, premiera płyty to było wydarzenie. Czyli w dniu premiery najczęściej ja jeszcze pamiętam e, końcówkę lat 90. że to rzeczywiście nie wiem czy Empiki, czy, czy liczne wtedy Uleńka, weź mikrofon, proszę cię w radiu jesteśmy. E, sklepy płytowe, które było wtedy bardzo dużo. Przecież na, w każdym rogu duże, małe sklepy z płytami. No i w dniu premiery stolik, długopis, kilkaset często osób pragnących zdjęcia. Autografy trzeba było to chyba cierpliwie do tego podejść. Kasia, pamiętasz to? Bo ty pamiętasz też takie maratony? Nie, ale słuchajcie, to były nieprawdopodobne spotkania, bo ten zawinięty wąż pod Empikiem czy pod sklepami muzycznymi, no to była kolejka na kilka godzin ludzi. I w momencie, kiedy ja wydawałam swoją pierwszą płytę z Various Manx w 96 roku, płytę Ego i mieliśmy zorganizowane podpisywanie w tym Empiku na rogu świętokrzyskiej i Nowego Światu. Nie, to nie jest Świętokrzyska. Nowy Aleje, Nowy, Aleję, Nowy Już tak. nie ma tam. Tak, już nie ma. To ja przypominam to sobie w ten sposób, że myśmy zaczynali jakieś tam godzinie, nie wiem, jedenastej, 12 i nagle się okazało, że w dniu premiery się sprzedało 100 tysięcy płyt i ci wszyscy ludzie, ja nie mówię, że tam było 100 tysięcy, no ale jak, no, kilka tysięcy na pewno było. No, niesamowite to były doznania. Mało tego, rodzice brali wolne, żeby swoje dzieci przywieźć na te podpisywania, a potem w 97 roku przy premierze kolejnej płyty z Wariusami już była kwestia kolejna, że była wynajęta motolotnia z wielkim napisem Warius Manx no i był potrzebny jeden od Ważny, który w dniu premiery się przeleci, e, oczywiście jeden odważny z nas muzyków, no i wiadomo, to byłam ja. A, to <głos》>. Przy okazji, muszę powiedzieć, bardzo ciekawe doznanie, taki lot, to był pierwszy i jak dotąd ostatni w moim życiu lot, taki niekontrolowany, ale muszę wam powiedzieć, to jest tak orgastyczne jak bycie na scenie i, i, i zagranie dobrego koncertu, no, to się nie da porównać z niczym. No po dobra, roku. jak tu już padło hasło o lotach, to porozmawiamy o tym, co działo się za kulisami waszych koncertów. O, Renata Przemek zrobiła taką minę, że od niej musimy zacząć. Nie, mnie się tutaj na każdym, przy każdym wątku odświeżają właśnie przeróżne Słuchamy. informacje. Ale pozytywne? I ciekawym, takie... Tak, bardzo pozytywne. No tak, oczywiście. Natomiast też jakby ciekawie jest porównać też od waszej strony, bo to był zbliżony tam czas w kilka lat różnicy. Ja tu słyszę, była ochrona, była Ameryka, butiki amerykańskie, były tam yy, yy, kolejki. Myśmy dojeżdżali najpierw ze Śląska, potem z Krakowa. Inaczej było, jak ktoś mieszkał na stałe w, Kra w Warszawie i po prostu miał to wszystko, wszystko, wszystko blisko. Myśmy przyjeżdżali właśnie na takie rzuty, na przykład e, firma wynajmowała nam mieszkanie na, na miesiąc. Pamiętam na elektoralnej po sąsiedzku z Kają, co wyprowadzałyśmy, to znaczy mojego psa. Ja mieszkałam w tym e, mieszkaniu. E, na elektoralnej w Pawła. Wtedy ja miałam kontrakt z Sony wtedy. <laughs> po Kaji w tym mieszkaniu mieszkam, ale ja. To było tak, mieszkanie szefostwa i e, w, co to, bardzo... co to było za mieszkanie, Powiedzcie Duże jakieś? Nie, no, co to, zwykłe, było? Nie, kawalerka. to kawalerka, była kawalerka. Małe, małe mieszkanko, tak. ale jednak wygodne i w fajnym, faj, fajnym miejscu. To dużo I to była jedna mieszkanie. wielka przygoda. Mhm. Też pamiętam, kurczę, że było wynajmowanie, Był pan, były korki już wtedy i żeby zdążyć na jedno podpisywanie, drugie potem jeszcze gdzieś właśnie do jakiegoś radia, jakby tak zwane prestury jak była premiera, to oprócz podpisywania były jeszcze takie tury właśnie po, po, po, po mediach i pamiętam, czy ja się zgodzę, że motocyklistę wynajęli, bo my normalnym samochodem nie zdążymy. Na helikopter ich nie było stać pewnie, albo może nie wszędzie było lądowisko. I też pamiętam, ja wolę samochody od motocykli. To było też niesamowite. Ja się śmieję, że a propos mody. Ja byłam najtaniej ubraną piosenkarką, jako że umiałam szyć, więc sobie szyłam z jakiś tam przeszywałam z jakiś. poza tym jak to była wtedy glana i mała czarna nie trzeba było za tak, dużo tak ja pamiętam za dużo w taki, za dużo kombinować w taki właśnie stylizacji. pamiętam jak ja widziałam wasze stylizacje, mm -hmm. to było takie wow kurczę jedna druga trzecia to wiało tą ameryką po prostu nie tylko progresją, ale w ogóle z każdym. <głos> tym. Ale to jest niesamowite, słuchajcie, jest teraz, powspominać to wszystko. I prawdy, tak. E, tak. No, tym się kojarzyłaś właśnie z też. Tym się kojarzyłaś wtedy z hipisowskim, z hipisa, o, no, tak. bo takie właśnie długie, jasne włosy, jakiś wianek na głowie i taką jasnością przede wszystkim. Skromne. E, biło. Z, z, złote, ale skromne, tak. <głos> I to w ogóle strasznie fajnie jest sobie to wszystko no. przypominać. Jesteśmy ale, w takim gronie, tak. że każda z nas jest inna, ale też taka właśnie charakterna na swoje czasy. Musiałyśmy gdzieś, ty mówisz, musiałaś, kurczę, przeciwstawić Dzielne się dziewczyny. ojcu, tak. czy jakąś nieśmiałość, czy jakieś inne. Trzeba było poprze, poprzekonywać kogoś i yy, powciskać się wbrew czasem. Widzę te wasze spojrzenia już tutaj. No, nie, bo myślę, że, nie, że Ula, Ula, idziemy, nie? Pomyślałam sobie nie, Pomyślałam sobie, że Wybrzmiało to i bardzo się cieszę. Dzielne dziewczyny, wielkie brawa. Bardzo. Kasia, oddajemy ja głos Kasia. Ja bym chciała coś dorzucić do wątku e, strojów lat 90. Oczywiście, czekamy. Bo, Kasia, ty, jedna... ja pamiętam, przepraszam, pamiętam twoją sesję w machinie w 96 roku w jakichś takich różowych, plastikowych butach, pamiętasz to? Znaczy tam e, czynnik upokorzenia estetycznego występował dość mocno w każdej sesji w zasadzie, którą, w której brałam udział. E, i, I tak naprawdę powiem wam, że jak po latach oglądam te zdjęcia, no to e, do dzisiaj... E, bardzo jest mi śmiesznie, ale opowiem wam taką historię a propos tego. W, nagrywaliśmy teledysk do piosenki Ten sen z Płyty Ego, i tam styliści e, e, zmontowali mi na głowie taki, takie koki różne ogromne, jakiś taki makijaż specjalny, który w ogóle no, w tych światłach wyglądał zupełnie inaczej teledyskowych niż na żywo. No ja później podczas jakiegoś koncertu, zdaje się, jakiegoś letniego w koło brzegu, a byłam jeszcze młoda bardzo i nie kompletnie nie wiedziałam, jak się ubrać, jak się malować, Próbowałam Próbowałam odtworzyć tą scenografię na mojej głowie e, z tego teledysku, przyglądając się i próbowałam zrobić to samo i potem ten makijaż jakiś taki specyficzny. No i tak się zmalowałam i upstrzyłam i ubrałam, że kiedy szłam amfiteatrem, min minęły mnie jakieś tam dwie dziewczyny z amfiteatru pracujące i mówią słuchaj, to jest ta nowa z Wariusa chyba, a ta druga mówi co ty za bardzo przemalowana i przebrana, ta się na nią robi. Było. <grywa> <grywa> <grywa> <grywa> <grywa> Reni, twoja najbardziej pamiętna stylizacja, nie masz takiej? Bołam się, że zapytasz się o jakąś imprezę, bo od tego się... Ale ja wtedy byłam bardzo grzeczna. Wyjątkowa stylizacja A. na wyjątkowej imprezie. Tak, uniknęłaś tego pytania, zauważyłam. Kiedyś do niego romantycznie Reni? Chyba wtedy rzeczywiście byłam taka monotematyczna i wszędzie chodziłam w tych moich różkach. To był mój znak rozpoznawczy ale wtedy już rzeczywiście miałam swojego stylistę, Sławka Blaszewskiego, słownego Blachę. Gdyby państwo nie wiedzieli, to szybko donosimy, że to był jeden z najważniejszych w latach 90. stylistów, który później między innymi także odpowiadał za nowy wizerunek Moniki Brodki, ale też dla, myślę, że większość z was miała przyjemność z nim pracować. I on miał taki sposób, że podróżując rzeczywiście po świecie przywoził różne rzeczy i to większość to, to były jego ubrania, mi to nie przeszkadzało, bo mogłam chodzić w męskich dużych jakichś bojówkach. I to było y, też bardzo ciekawe, wiele się od niego nauczyłam. On na przykład uważał, że dobry garnitur to jest taki, w którym prześpisz się nieraz, <grych> żeby nie był za nowy, żeby miał już sobie taką nonszalancję i wtedy możesz, może być twoją drugą skórą. Czyli on namawiał nas, żebyśmy się nie przebierali, tylko ubierali że to była y, taka nasza część nierozerwalna, bardzo dużo się tam w tych czasach nauczyłam i bardzo ciekawe osoby poznałam, i, i z wieloma do dzisiaj utrzymuję kontakt. Lata 90. wspominamy w programie Pierwszym Polskiego Radia z okazji setnych urodzin radiowej jedynki. Mówiła Reni Jusis, a teraz zagra Bartek Wąsik. rozbiór jedynki Brawo Poznali państwo piosenkę? Ja teraz ro rozumiem wasze wzruszenie, bo, bo rzeczywiście Bartek wydobywa Urszula. z tych piosenek z siebie i inne rzeczy zupełnie. Brawo wielkie. Dziękuję ci bardzo. Słyszałaś kiedyś swoją... Tak, ja bym chciał uprzejmie zgłosić udział Urszuli w jaka to melodia, ponieważ w każdą piosenkę rozpoznała po pierwszej nutce. To prawda. Przekażemy Dziękuję. dalej. Myślę, że możemy się tu zatrzymać na moment. To była piosenka Niebo dla Ciebie, otwierająca płytę Biała Droga, która ukazała się niemal równo, czy ponad, 21 marca 1996 roku. Dobrze pamiętam. Dobrze Pod pamiętam. patronatem programu Pierwszego Polskiego Radia zresztą. I o mały włos... O mały włos, ta płyta nie ukazałaby się. Tam było mnóstwo problemów z wydaniem jej, ale zdaje się, że sytuacja uratowała reklama mleka. Tak, zarobiłam na niej i mogłam zapłacić za połowę Tak jest, nagrania płyty. Mleko białe zresztą. Aha. Białe. białe. Natalia, no przejdź, te. Ale powie, jak to się stało, Ula, powiedz, bo jest jeszcze taki jeden bardzo ważny motyw, który pojawiał się w wypowiedziach naszych wspaniałych pań, e, mianowicie Ameryka. Na pewno w trzech na pięć naszych wspaniałych artystek wiem, że Ameryka miała silny wpływ na twórczość. Nie wiem jak w przypadku Kasi, jak w przypadku Renaty, o tym trochę później, ale Urszula no, i skojarzenie... Powiedzą, ja lubię, jak ktoś tak, mówi. Dobrze, powiedzą, ale teraz ty, dobrze? Powiedz, <laughs> jak to się stało, że wszyscy jeździli do Ameryki, przyjeżdżali z pieniędzmi, a ty przyjechałaś goła i wesoła? W... Nie wiem, tak się jakoś stało. Nie to, że byliśmy rozrzutni, może nie, ale tak, tak... Po prostu było, no, życie. A dlaczego tej płyty nikt nie chciał wydać? No bo to była inna Urszula. Myślę, że to był to taki czas, że ludzie się bali. To były młode firmy wydawnicze, zależne od ich zwierzchników, pewnie gdzieś tam. Słuchajcie, ja przyszłam tu wcześniej do radia i żeby mnie czymś zająć, to dali mi książkę, tak, żebym sobie poczytała, coś tam, nie będę jej teraz pokazała, ale coś, tam. o, tak, ta książka. I niestety trafiłam na swoje lata. Które są opisywane w taki sposób, że a, nikt w to nie wierzył, że to właściwie Ramole grają dla ramole. I że Staszek był trudny. Staszek był trudny. Staszek Zybowski, Wiesz, jak gitarzysta. jest i... coś takiego, od razu mnie szlak trafia i mówię, wejdę i powiem. Ale teraz już mi przeszło, mm -hmm. bo jest na no, no właściwie że mi przechodzi, na szczęście mi to przechodzi. Wiadomo, że były trudności, ale ta płyta, jak w czasach, kiedy złota płyta teraz ma 15 tysięcy, wtedy było 100 to ona ma właściwie ponad milion sprzedanych egzemplarzy i ludzie ją pokochali. Na szczęście, tak jak mówił Staszek, tylko żeby ją dać ludziom, to oni już będą wiedzieli, co z nią zrobić. Żeby ominąć tych dziennikarzy złych, którzy źle o niej pisali. Tak, i żeby tylko dać ludziom. I wtedy ona będzie sobie żyła i żyje. A konik u was w jedynce. Zresztą dziennikarze z jedynki ją uratowali w bardzo, bardzo dużym stopniu. I dzięki programowi właśnie pierwszemu, ta płyta zaczęła żyć swoim życiem i tak. ludzie ją poznali, usłyszeli i dzięki temu jest do tej pory grana. Często grana w jedynce? Bardzo. Nie tylko konik? Nie tylko. <grych> a, co, a skąd ten konik w ogóle wziął się na płycie? On jest tak inny niż wszystko, co jest na Krążku To był Biała taki droga. koń trojański Stanisława. Powiedział, że to będzie koń trojański, on wjedzie w tę płytę i rozwali system. I rzeczywiście tak się stało. Pomimo tego, że tych przebojów na płycie jest bardzo dużo. No, Jabłacie, bo jest ja płaczę, jest niebo dla ciebie. ciebie. Jest na, sen. na sen, dokładnie. I to jednak ten konik najbardziej zapadł ludziom w pamięci. A gdybyś mogła... Bo wyrzuciłabyś go dzisiaj z tej płyty? Nie, nigdy w życiu. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do chyba pod Warszawą. Grupa IRA nagrywała swoją płytę, oni tam mieli wynajęty domek i my im puszczamy, bo IRA radą... Stasiek radą, więc spuszczamy im płytę Biała droga i oni mówią, ale fajna płyta, super. Słuchajcie, ale dlaczego? Dlaczego ten konik? <głos> On mówi, no ten konik zagra Skąd pamiętam, że Franciszek Serwatka napisał te, tak, te słowa? I, ale skąd i, ty z, to w ogóle wzięliście? I dybek. Nie, tak, i dybek, dokładnie. To grał ten numer grał Staszek na różnych, um, nie wiem, studniówkach, imprezach. To był taki żart, rozumiem. Takie... Nie, to był wielki przebój w latach 60-tych i on go pamiętał. Po czym jak pojechaliśmy z Wódką do Stanów, spotkaliśmy Michała Hochmana, który pierwotnie wykonywał tę piosenkę i on ją puścił i boże ja to znam, ja to pamiętam z dzieciństwa. No i Stoszek mówi, ja to zrobię, ja to zrobię po mojemu. I przypomnimy ten numer, no i... Nam chodzi o odgłos patata patataj, patataj, patataj. A czycie, czy ja mogę, bo mam historię z konikiem. Koniecznie. Mam historię. Natalia Kukulska, historię Natalia z konikiem. Kukulska. Ja też mam swoją historię z twoim konikiem. Muszę się napić. <laughs> no. Historia polega na tym, że nie zapomnę, zawsze mam to, jak mówisz, mówisz o tej, mówimy o tej piosence. Kiedyś był e, u mnie w domu Jacek Cygan, już to był pod koniec życia mojego taty, pisał jakąś piosenkę dla mnie. I byliśmy mnie w domu i ja miałam na, na oknie e, takiego drewnianego konika na biegunach. E, oczywiście, małe dzieci. I mój tata miał takie dość abstrakcyjne poczucie humoru e, i mówi do Jacka gana tak. Jacek, a znasz tę piosenkę konik z drzewa, konik. No znam. To jest właśnie ten konik. <głosy> No to porozmawiajmy o waszych konikach w repertuarze. Bo tak sobie myślę, że jak się ma na swoim koncie wiele żelaznych hitów, to często jest tak, że te piosenki gra się właściwie przy okazji każdego koncertu. Są artyści, Radiohead na przykład, zwracam się do Bartka, bo Bartek nagrał przepiękną płytę z interpretacjami utworów Radiohead, nie grają creep, chociaż jest to ich najwyższy przebój, prawda? Czy wy też macie takie przeboje, które bardzo niechętnie gracie na koncertach? Bo ich nie lubicie, bo się znudziły, albo być może się zestarzały. jest ja dam... problem z babą właśnie. Mhm. E, bo też jest... coś e, Jest zbyt, e, znaczy według nas, zbyt często opuszczane i e, jest jakieś zmęczenie materiału. I wydaje się, że przecież kurczę, robię następne płyty. Każda jest inna. Rozwijam się. Kolejne i kolejne i kolejne. I pewne rzeczy zaczynają ciążyć, nie dlatego, że są gorsze, tylko po prostu gdzieś już gdzieś odświętowałam, tam to już było, a teraz jestem na przykład 10 lat starsza, tam 15. Już robię zupełnie, gdzieś tam jestem w innych, w innych przestrzeniach. I w pewnym momencie jakby stwierdziłam, że trzeba podejść do tego, ludzie cały czas chcieli i chcieli. Zaczęłam zmieniać aranżację. Na tyle, żeby, żeby dalej móc to grać. Dokładnie. dokładnie, trochę tak jak wydłużanie tej sukienki i to się zaczęło sprawdzać, ludzie cały czas mieli te ten, ten utwory, ten swój utwór ulubiony, no, to dotyczyło kilku z, z, z, z tych starszych utworów i też z kolejnych płyt, też takie, meta, meta, takie metamorfozy przechodziły, kolejne utwory. I to bardzo dobrze się sprawdzało. To znaczy to nie były drast, tak drastycznie inne, czy jakieś remiksowe, czy tak bardzo różniące się, żeby, żeby jednak ktoś niech zaakceptował, czy wręcz nie rozpoznał. Ale to jest dobry sposób na to, żeby Wilksy Tyjowca cała, że zostało to dobrze przyjęte. I do dyspozycji publiczność miała tak cały czas w nagraniach, tak czy inaczej, jakby te wszystkie swoje wersje. Konik Reniusis. Jeśli chodzi o utwory, ja do dzisiaj gram zakręconą na każdym koncercie, bardziej na BIS. Postaram się też um, promować cały czas nowe utwory, ale przepraszam, coś mi się też przypomniało. Niesamowite jest nasze spotkanie, po moim konikiem, na przykład jednym z moich ulubionych artystów jest Lenny Krawit. I teraz dlaczego ja się zwracam w stanę Uli? Bo ja kiedyś właśnie po debiucie zakręconej wylądowałam u Uli na urodzinach. Bo miałyśmy chyba wspólny management, impresję od, chyba Ty Kasiu również. Julita Janicka, Ola Szymańska i właśnie I dzięki tomi. tym dziewczynom wylądowałam na urodzinach Uli i w jakiejś takiej normalnej godzinie typu 20 powiedziałam, przepraszam, ale już muszę iść do domu, bo ja jutro lecę jadę do Berlina na koncert danego Krawica, a tam przyjaciel Uli, jakiś dziennikarz powiedział o Jezu, ja też jeszcze w dodatku z nim przeprowadzam wywiad. A może ty chcesz to zrobić? I zawdzięczą Uli, że na drugi dzień... Robiłaś wygad z Krawicy? Tak. Uh! To może powinnaś po drugiej stronie tego radia, tego sitka czasami siedzieć. Tak się trzęsłam, a jego naczorka powiedziała na koniec wywiadu ty nie jesteś dziennikarką, nie, <śmianowicie> jesteś fanką, tak. Kasia, Kasia Stankiewicz, twój konik, orzeł? Ja wiem do czego to zmierza, <śmianowicie> tak, tak, już lubię, już... Yy... <śmianowicie> Powiem wam, że moje doświadczenia z, z Orłem były takie, że kiedy w latach 90. nagrałam płytę Ego z Various Manx, to no ja wzrastałam w zupełnie innej muzyce, więc to co śpiewałam było dość mocno odległe od moich muzycznych fascynacji, więc w tamtym czasie miałam taki delikatny zgrzyt i jeszcze się okazało, że współtworzę coś, co staje się kolosalnym przebojem, a coś czego nie lubię. No i potem się okazało po latach, latach, latach, że ten orzeł, troszkę się zmniejszyła, ja do niego dorosłam. I dzisiaj to już tak niemal na koncertach brzmi jak hymn, a ponieważ no jestem troszkę jednak większa niż wtedy, 30 lat temu, to też mój głos brzmi jakby dojrzalej i w związku z tym ten utwór nabiera nowego znaczenia i ja dzisiaj bardzo go lubię i szanuję i uważam, że to jest przywilej mieć piosenkę, która chce Cię karmić. Konik Natali. Natalia Kukulska. Ja już wspominałam, że to była ta piosenka Dłoń, która później wydawała mi się taka za bardzo pompatyczna, że, że to jest takie mm, bohaterskie, że to, że to już nie była moja estetyka, właśnie zakochana bardziej w tej muzyce soulowej, amerykańskiej, jak już tutaj zauważyłeś Marcin, to było coś, co rzeczywiście mnie fascynowało, zwłaszcza zespoły wokalne, bo bardzo lubiłam harmonię, układać chórki i, i, i takie śpiewanie było dla mnie po prostu fascynujące. A czy ty uczyłaś się śpiewać w Stanach? Czy uczyłam się? Czy uczyłaś się śpiewać w Stanach, tak? W Stanach Zjednoczonych? Ja się uczyłam. Uczyłam się śpiewać później, przez chwilę w Stanach, będąc już... Już po latach 90. Tak, po latach dziewięćdziesiątych pojechałam sobie, żeby zobaczyć razem z moim mężem do takiej uczelni Musicians Institute, gdzie chcieliśmy sobie po prostu zabawić się w studentów bez kontekstu bycia kimś. Nikt nie wiedział tam w ogóle, że, że w Polsce mam jakąś tak zwaną karierę. Mówili na mnie Szakira, bo miałam blond, blond włos i wołali na mnie Szakira i byłam do niej jakoś podobna, ale, ale tak, to, to, był, to, to był taki epizod. Natomiast jeszcze mam dwie takie piosenki, świadomie jakby teraz myślę, że mogę o nich powiedzieć. To jest piosenka Zakochani, która wydawała mi się z kolei taka przez lata za, za słodka do, do mojego repertuaru. Z filmu chyba. Z filmu, tak, z filmu, tytułowa piosenka z filmu. I tutaj będzie klamra, piosenka, czy ona jest taka jak ja. Uwielbiam ten utwór i dobrze o tym wiesz, bo kiedy ty wpadasz tylko do, do programu pierwszego Polskiego rady, kiedy tak. mamy okazję rozmawiać, właściwie zawsze ją gra. A, a ja po prostu też początkowo bardzo ją lubiłam, natomiast ona mi się po prostu wydawała bardzo taka dziewczyńska. I tak jak Kasia, ładnie powiedziałaś, że orzeł się zmniejszył, a, a, a, tak, a ty do niego dorosłaś, to to ja po prostu złapałam do niej teraz taki dystans, że właśnie nazwałam tak trasę jubileuszową, jako też rodzaj takiego pytania, czy ona jest taka jak ja, żeby sobie powspominać to, co się we mnie wtedy działo, a co się, co się dzieje dzisiaj, więc no, po jakimś czasie chyba trzeba złapać dystans i, i, i nawet na przekór nawet sobie, myślę, zaśpiewam te piosenki, e, których od lat nie ruszałam, taką wiecie, takie guilty pleasure. Ula, <grych> mm -hmm. czy to już jest moment dla publiczności? Tak. To ja wstanę. To ja też wstanę. Mam nadzieję, że Państwo... Panie siedzą, ponieważ jest to wyjątkowe spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo już zdążyli się przekonać o tym, że takie rzeczy zdarzają się tylko w programie pierwszym Polskiego Radia. I te dziewczyny w tym składzie, nie wiadomo kiedy znów się pojawią. Czy Państwo mają jakieś pytania? Pytania? No proszę. Mogę powiedzieć, kto zadaje? Nie, no dobrze. Może poznają Państwo po głosie. Witam pani bardzo serdecznie, chciałem zapytać, że jak pracowałyście w tych latach 90. -tych ze sobą, prawda, to super tutaj się przyjaźnicie, jesteście takie słodkie i milutkie dla siebie, a chciałbym się zapytać, czego najbardziej sobie zazdrościłyście w tych właśnie latach 90., -tych? bo to chyba jest normalne wśród artystów, że czegoś sobie zazdrościmy, niekoniecznie negatywnie. Dziękuję. Brawo, brawo Ralf, brawo. Ralf Kamiński jest naszym gościem również. Natali, odpowiedz pierwsza. To jest podchwytliwe, oczywiście, pytanie. Ja, I tutaj muszę wrócić do pytania Uli, która powiedziała, jak wyglądał lot między nami. To znaczy, my naprawdę mieliśmy czas na relacje. Na festiwalach yy, teraz każdy gdzieś tam często bywa, także jest otoczony swoją ekipą, wszystko jest na czas, trzeba się śpieszyć, jest dużo ludzi. A tutaj było czas na budowanie tych relacji, więc. Ja nie jestem pewna, czy tak mówię zupełnie uczciwie i nie, kokiet nie kokietując, czy było tak, że taka, istniała jakaś tego typu, typu zazdrość, bo byliśmy wszyscy trochę na jednym wózku. Było kilka dosłownie wytwórni fonograficznych. One bardziej między sobą konkurowały, a my mogliśmy się spotykać i w ogóle mieć fan z tego, że, że się widzimy, że no, bardziej się balowało w ogóle. Trochę takie, było to wszystko bardziej szalone, prawda? Ta integracja polegała na... Byliśmy trochę... Nie grzeczni bardziej. Teraz to każdy się, że już, już nie mogę, muszę wracać, już helikopter czeka. <grymne> a, a to wtedy było jakoś tak bardziej. Natomiast wiadomo, że jak ktoś miał. Jest inaczej, to ja powiem, y, wymieniając trochę, ale szczerze. Są piosenki na pewno, które mi się tak podobały, że mogłam powiedzieć coś takiego, ale mogłaby być moja ta piosenka. Nie? Więc na pewno każda z Was ma taką. <grymne> Już podchodzę Pytanie. i każda z nas trochę inną drogą szła. Ja pamiętam, że ja tak Przemek. szłam na, gdzieś tam na, tak, na takim buncie, że właśnie jestem taka inna, inna i to jest takie super, w związku z tym ja nie będę nikogo naśladować. Yy, i jakby to jest inna, inaczej inne śpiewanie, inne, inne, inne granie, inne ścieżki w ogóle. Nie przyjmę to Playboya, nie przyjmę jednej, drugiej, trzeciej tam propozycji takiej komercyjnej. Potem bo jak się pojawiły pierwsze reklamy, też to było taka, taka yy, ocenianie. Delikatnie mówiąc, ale były takie sytuacje, że jak ja słyszałam no właśnie, że o w Stanach to ja sobie kupiłam takie tylko w tych butikach, takie z tych tańszych rzeczy, to tu mnie trochę skręcało. <śmiech> co, pojechaliśmy tam, yy, byłam, dwa razy byliśmy z, z koncertami i pamiętam, że też przyjechaliśmy goli i weseli, bo wszystko co tam było zarobione było wydane na używane instrumenty w tych, yy, i, na, i, i na ciuchy, w których się tam długo chodziło. I też jak słyszałam właśnie, że są jakieś tam szkoły muzyczne, jeszcze, jest, jeszcze gdzieś tam daleko, pomyślałam sobie, że no to kurde, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. I tak myślałam, że co ja bym zrobiła, gdybym miała tego typu właśnie możliwości, wykształcenie to, tam byłabym, słuchajcie, po prostu kimś innym i na tym etapie nie żałuję w ogóle to jest, jakby każda ma tą indywidualną, indywidualną drogę. Nie byłoby mnie w takim kształcie, w takiej formie tak myślącej na tym etapie dojrzałości. I myślę, że trochę tak mamy wszystkie, że nie, to, to nas zbudowało. To, co spotykałyśmy te przeszkody i te, i te problemy. Mamy kolejne pytanie od pani. Chciałam się zapytać, kim albo kto był dla pani największym idolem z polskich piosenkarzy albo z polskich muzyków. Kto był takim wzorem, ideałem, do którego dążyłyście? Ja Mówię ja o pierwsza. panach i o paniach. Ja pierwsza miałam panią, panią Grażynę Łobaszewską. Znałam jej wszystko. Próbowałam... Na ZK 120 pamiętam tak, mi się nie przewijało w drugą stronę, nie robił rewind, więc musiałam dociskać. Katowałam strasznie gdybyś. W domu już po prostu nie mogli tego słuchać, a ja uwielbiałam. I zaczepiłaś trzy kawy. Bo co? Trzecia smakuje Do tej pory ją kocham i wszystko znam, co robi cokolwiek. To Urszula, Kasia Stankiewicz. U mnie było tak dość odwrotnie, bo bardziej fascynowały mnie brzmienia lat 80. w polskiej muzyce niż jakieś konkretne wokale. I brzmienia e, de, takich zespołów jak e, Lady Punk e, w latach 80., e, czy Kombi, Manam i Kora. To są dla mnie e, Biblie muzyczne. Reniusis? Ja pamiętam, do dzisiaj mam tę płytę winylową Staszek Sojka. To jak on śpiewał jak, i o czym, i jak artykułował samogłoski, spółgłoski, to było dla mnie niezwykle inspirujące. I Ula Dodziak, jej występy również na festiwalach, to było dla mnie okno na świat. Natalia Kukulska. Powtórzyły mi się te fascynacje i ikony wymienione, więc już tutaj dołożę jeszcze tylko, że chyba taką wokalistką, która tam nie miała niesamowity wygar i bardzo ją podziwiam, to była Małgosia Ostrowska i pamiętam, że dla mnie to było bardzo nowoczesne śpiewanie i, jakby z, i poparte też warsztatem, ale też, też takie rockowe i, i, i świeże nowe, Bo Przyznam, że rzeczywiście wiele osób, które były tymi ikonami, to ja jako to dziecko z tego domu, to, to były dla mnie ciocia, wujek, i to było dla mnie takie dość nie, nawet, nawet, nawet dziwne, że w ten sposób się. Wyrażam teraz, jak sobie o nich opowiadamy, też są dla mnie oczywiście tymi wielkimi postaciami, ale, ale miałam taki do, do nich serdeczny stosunek. Natomiast rzeczywiście jest, jest sporo fantastycznych wykonawców. Jeszcze z mojego pokolenia, no troszeczkę starsza, była dla mnie zawsze wielką inspiracją moja serdeczna koleżanka i myślę, że tutaj dla nas wszystkich Kaja. Renata? No te polskie, te, te, te postaci, które wymieniacie. Osobowość kory zawsze taka magnetyczna, przyciągająca. Zupełnie inne na tamte czasy granie. I do tej pory tak naprawdę nieporównywalne z niczym Grzesiek Ciechowski. Ale też mnie strasznie pociągały ta chropowatość zagra kilku zagranicznych. To Małejca i ta nonszalancja. To, że to może być takie ironiczne i, i, i takie... To granie na instrumentach, akordeon inaczej potraktowany kompletnie, który mnie zauroczył. Nina Hagen, możliwości wokalne. Ja też mogę się przyznać do błędu młodości, że na początku, jak zorientowałam się, jaki, jaki, jaki mocny głos dostałam, nadużywałam go, bo tak mi się strasznie podobało, że ja jestem w stanie wyciągnąć i tu górę, tu dół, tutaj kurde zaharczeć, tu krzyknąć. Kurczę, jakby jakiś żrandol był w okolicy, to mógłby tego nie udźwignąć. Że to, to strasznie było przyjemne, że jest taka moc i tyle tych możliwości. Potem jak się okazało jeszcze śpiew biały, y, jakieś bułgarskie, te, te, te ćwierć tony. Byłam tak kurczę, tym nakręcona, że wydawało mi się, że, że ja będę to wszystko łączyć w jednym kotle i potem jakby na kolejnych płytach. Ale to było niesamowite właśnie y, pierwsze, te, te, te, te początki. To jest takie bogactwo, że ja jeszcze nie wiedziałam, czego chcę, tylko nie wiedziałam, czego nie chcę. Tak tylko odhaczałam te, te, to, to, co na pewno nie. I z każdego można było się nauczyć, od każdej osoby praktycznie czegoś, co można byłoby włączyć do swojego stylu. Chciałbym zapytać na zakończenie, co z lat 90. zostało w was teraz? Czy w waszej twórczości, czy w was? Pomijam oczywiście albo reedycję, tak jak Ula. Ula za chwilę wyda swoją drugą płytę z yy, Supernova, nagraną jeszcze raz, czyli cały czas wracamy do tego. Kasia koncertuje... Z Varius' Manx cały czas, trasy lat 90. -tych. Wyprzedawane, proszę Państwa. wysłałem rodziców w Białym Stoku na koncert, w gwiazd, na gwiazdkę Varius' Manx. Zapłakani wrócili z filharmonii, piękny koncert, więc to, to wszystko cały czas działa. Reni wydała piękną, świetną klubową piosenkę Stilon, e, nawiązującą do po lat 90. także w klubach. I w radiowej jedynce, w naszej audycji. Natalia też, trasa koncertowa, cały czas coś. Renata Przemyk, piosenka Biegne. No dobra, to ja odpowiadam na pytanie, które wam zadałem, tak, pytanie było, no <laughs> co jest w tym wszystkim, co wymieniłem z lat 90. jeżeli w ogóle coś jest. Renata. No myślę, że przede wszystkim, tak jak wspomniałam, nie byłoby nas y, tu i teraz takich, gdyby nie cała ta droga i już naprawdę, no jak tu siedzimy, to jesteśmy weterankami to jednak są, to już się liczy działalność w dziesiątkach lat. To nie są, jesteśmy oczywiście yy, yy, młode i Wiem. piękne, tak. Natomiast mamy już bogatą historię i to jest też niesamowite, jak różne piosenki to były. Yy, ja się też cieszę, mnie się udało wydać yy, na trzydziestolecie taki album Rada Przemyk i mężczyźni, którym yy, zapragnęłam po prostu dać nowe życie tym piosenkom w duetach z mężczyznami. Poza jedną piosenką, kochana, wszystkie, cała reszta nie była przewidziana na duety i w, y, chciałam też, żeby usłyszeć y, w tej konfrontacji, jak, jak to inaczej brzmi y, i w takich wersjach y, niesamowitych, gramy to cały czas i faktycznie te nowe y, brzmienia jakby sprawiają, że jest starsze piosenki z różnych y, epok, chciałam powiedzieć, no w zasadzie tak. I mają nowe życie i, i też są właśnie lubiane, yy, odkrywane na nowo w taki sposób. I gramy cały czas. Natalia Kukulska. To spróbuję jakoś tak krótko powiedzieć, tylko tyle, że lata 90 były naprawdę, chyba to myślę, że wszyscy możemy potwierdzić, były mocne w muzyce. Piosenki, które wtedy powstały do dzisiaj. E... Dużo kobiet było, zauważcie. Tak. Siła kobiet to już była tutaj o tym mowa, ale to były dobre lata. Jestem bardzo wdzięczna tym latom. I, I cieszę się, że, że wtedy, wtedy zaczynałam, wtedy kiedy rzeczywiście świat wyglądał trochę inaczej i to, co bym w nich zachowała na dzisiaj, to jest jeszcze to, żeby właśnie była szansa na drugiego człowieka, na relacje, na autentyczność naprawdę, bo, bo to jest, znaczy nie mówię, że w ogóle tego nie ma, ale po prostu rzeczywiście mam wrażenie, że życie bardziej pędzi. Śpiewałam kiedyś, że w biegu, że to ja zatrzymaj mnie i tak rzeczywiście biegnę sobie, no ale... Freni. Się ja sobie właśnie zdałam sprawę, że y, mimo tego, że nasze życie się zmienia i mam też różne okresy w życiu, to ja się czuję tak jak wtedy. Mam w sobie głód. Y, I tutaj Raf się zapytał, czego y, zazdroszczę dziewczyną. Ja po każdym koncercie, gdzie was słyszę i właśnie chciałabym się podpisać pod piosenkami czy dźwiękami, które wykonałyście, to idę do domu i piszę i to mnie po prostu strasznie yy, tak, motywuje yy, i nadal mam właśnie w sobie ten głód tych kolejnych nowych wyznań, wyzwań yy, i może właśnie emocjonalnych wyznań yy, i mimo tego, że różnie bywało to cieszę się, że, yy, że gdzieś tam to się odzywa i, i wraca do mnie no i cieszę się, że jedynka też jest kobietą. Podstawa, Kasia Stankiewicz. Jakie było pytanie? Czy... Lata dziewięćdziesiąte, czy są nadal w tobie? Chcę powiedzieć coś zupełnie w opozycji. Lata dziewięćdziesiąte to epoka, a, która, która nie jest moją ulubioną muzycę, a tak się złożyło z przyczyn historyczno-geograficznych, że akurat wpadłam w ten czas. Więc ja się cieszę, że we mnie niewiele zostało z tamtego czasu. Jestem w ogóle gdzieś w innym zupełnie miejscu i bardzo lubię to miejsce. Jestem z niego dumna. Urszula. Natomiast ja bardzo się cieszę, że były. Bo też się to... cieszę. Tak, też się cieszę, tylko brzydkie były po prostu. A okej. Okay. No to nie, to dla mnie były fajne, bo to był taki powrót, drugi debiut właściwie z tą białą drogą i z tymi pozostałymi pytami. Gdyby nie to, że zaczęłam na nowo gdzieś tam po jakiejś przerwie. Niektórzy mówili, że jestem specjalistką od powrotów, po tym powrocie e, do Polski śpiewać, grać i nagrywać, to pewnie nie miałabym w przyszłym roku 45-lecia, a mam. Uh, uh. No, no, no. Drodzy Państwo, kiedy rozpoczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłam Państwu o spełnieniu marzeń. Marcin potem się dołączył i powiedział, że to są pewne pewnie. rzeczy, które można sobie wyśnić, wypowiedzieć na głos i potem one się staną. Proszę nam wierzyć, że to spotkanie było jedną z najważniejszych rzeczy, które przyszły nam do głowy No jakiś czas temu, żeby sprezentować Państwu na urodziny jedynki, spotkanie z takimi dziewczynami. Bo tak naprawdę nie obchodzilibyśmy tych 100 lat, gdyby nie państwo. I 100 lat, które być Boże powinno zabrzmieć, powinno być zaśpiewane przede wszystkim dla was, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Jesteście wspaniali i bez was nie byłoby nas i w pewnym sensie... Ochotę? Graj, Bartek. Maestro. Sto lat nie Niech żyję, żyję, żyją, żyją nam, nam szybciej, szybciej, sto lat, lat nie Niech żyję, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyją, żyją nam, nie żyją nam. Prawo uh, dla państwa! Pięknie wam dziękujemy. Bartku, dziękujemy. dziękujemy tobie, ale ty jeszcze zostajesz Znam, nami. ci się podobało w ogóle? Wspaniale, nie wiem, bardzo. Bardzo się cieszymy. Pięknie dziękujemy. Wam dziękujemy. Dziękujemy. Serdecznie, z całego serca dziękujemy wam, kochani. Urszula, dziękuję, Kasia dziękuję. Stankiewicz, Reniusis, Natalia Kukulska i Renata Przemyk. Wspaniałe wokalistki, bardzo dziękujemy. Dzięki, dzięki. Jest jeszcze jedna niespodzianka, maestro.